Mamy. We have uh, three questions on the topic and, uh, and it possible if we have time we have two more or one more not necessarily on the topic. Okay. So the, tak wszyscy są. Zaczynamy. Question one. one. Marge, you mentioned about uh, being conscious and when one is attached to the results, then one has less uh, focus and then anxiety appears, how to balance that situation? Pierwsze pytanie, Maharach mówił o, o tym, żeby być uważnym, świadomym. Przywiązanie do rezultatów powoduje, że jest mniej tej świadomości i pojawia się wtedy niepokój. Jak poprawić taką sytuację. Generalnie funkcjonujemy tylko z powodu przywiązania. Jesteśmy, to, do. czego jesteśmy przywiązani, to robimy. To do czego jesteśmy nieprzywiązani, tego unikamy. therefore in the beginning even though i dlatego na początku nawet jeśli jest przywiązanie, to jeśli jest to zaangażowane w służbę dla Kryszny, to jest tam postęp. But with A z czasem zaczynamy przestrzegać zasad religijnych, dlatego że one zadowalają Krishna a nie dlatego, że dają takie dobre rezultaty, których my chcemy. Dlatego, kiedy nie ma zainteresowania, to wtedy zazwyczaj nie ma skupienia, uwagi. Bo do tego, na tym materialnym poziomie, jeśli nie widzimy korzyści, no to e, nie podchodzimy do działania. To robię to do czego jestem przywiązany. I dlatego kiedy ktoś jest przywiązany, to wkłada w to więcej wysiłku. ale kiedy ktoś robi to dla Krishna, and one is detached from the material benefit. I jest nieprzywiązany do materialnych korzyści, you have the best focus, to wtedy jest najbardziej skupiony. You'll be to do it for Bo będzie zawsze skupiony na tym, żeby robić to dobrze dla Kryszny. Do A w przeciwnym razie, jeśli to jest spowodowane przywiązaniem, to będziemy to robić tak długo, jak otrzymujemy te korzyści. A wtedy, kiedy jestem korzyści. A kiedy już będę przekonany o tym, że otrzymuję te rezultaty, to mogę przestać być taki skupiony, bo będę przekonany, że już je mam. So, therefore, only from the position of devotion do we find that um, you have the best focus and the best results. I dlatego tylko z pozycji oddania możemy zobaczyć, że osiągamy największe skupienie i największe rezultaty. Pasha, może chcielibyś potłumaczyć na rosyjski dla Pitomarii Proomii? -y? Russian translation. Hmm? Translation to Russian. A, to jest... Czy to ma sens? Okay. Pytanie. Współczesny świat jest pełen impersonalizmu. Jak sobie z tym radzić, kiedy mamy kontakt z innymi, na przykład nauczając, i co sami powinniśmy robić, aby stać się personalni, czy mniej impersonalni? Modern world is full of impersonalism. How to deal with it when we have contact with others, for example in preaching? and what we should ourselves do to be more personal and less impersonal means perso actual personal means we're connecting it to krishna tak naprawdę personalnie to znaczy że łączymy to z kṛṣṇą because he is the personality bo Krishna jest osobistością and then with ourselves the personality is is the soul a z, w naszym przypadku osobą jest dusza, because what we generally call our personality, our nature, that's coming from just the qualities given to us by the modes of nature. Ale to co zazwyczaj nazywamy naszą osobą czy naturą, to jest to co wynika z cech danych nam przez siły natury. So it's transformations of the material energy. I to są tylko przemiany materialnej energii. To tak naprawdę nie jesteśmy my. To jest coś ogólnego. Tak jak powiedzmy pieniądze. Są produkowane przez autorytety i odpowiednio do twojej pracy dostajesz ich mniej lub więcej. Będziemy mówić, że to są godziny, e, przepraszam, będziemy mówić, że one są nasze, ale tak naprawdę nie są. Bo te zasady, czym one są i jak, ile są warte, są ustalane przez wyższe autorytety. To jest więc coś ogólnego. To nie jest tak konkretnie nasze. Tak się akurat złożyło, że mamy te i tamte banknoty. Więc pieniądze są taką ogólną rzeczą impersonalną. My jako indywidualne osoby możemy z tym pracować, ale to nadal jest coś ogólnego. same sens. Więc materialny świat oznacza impersonalne. Bo to oznacza, że to jest niepołączone z Kryszną. To znaczy, że to jest połączone z Kryszną, ale my tego nie widzimy. I osiągamy korzyści jedynie za to, co rozpoznajemy, co zauważamy. Means like the floor. Tak jak podłoga. I to jest pochodzi na pod działa na podstawie mocy Krysny, jest Kryszną. Yeah, because it holds us up from what's below that. Od tego co jest pod nią. So that potency is Krishna. Tą mocą jest Krishna. Right. So but otherwise for us it's just a floor. A w przeciwnym wypadku dla nas to byłaby po prostu podłoga. So Krishna says, I Krishna mówi, że odwzajemnia się tak, jak mu się podporządkowujesz. Jeśli będziesz traktować Jego jako tylko podłogę, to On będzie Ci się odwzajemniał tylko jako podłoga. Ale jeśli rozumiesz, że to jest potency, to jest Krishna's floor. Ale jeśli będziesz rozumiał, że tą podłogą jest kryszna i będziesz w ten sposób odpowiednio z nim postępował, to po to, żeby jego zadowolić, to on będzie ci się odpowiednio do tego odwzajemniał. sensu? Tak? Yeah? So, so the whole idea is that. When we see things connected to Krishna, thats when it becomes. Więc kiedy widzimy rzeczy w związku z Krishną, wtedy one stają się personalne, a nie impersonalne. That's the actual personal. To jest tak naprawdę personal personalność czy personalizm. Though in dealing with other individuals, chociaż teraz mając relacje z innymi osobami, it's personal if we're dealing with. Including, you know, their position, their experience, all these different things as part of the dealings, then it's personal. To będzie personalne wtedy, kiedy w ramach naszych relacji z daną osobą uwzględniamy również ich e, pozycje, ich doświadczenie, ich e, naturę i tak dalej. Wtedy to jest też częścią tego personalne, bycia personalnym. But it's temporary. Ale te rzeczy są tymczasowe. Because the situation they're in is temporary. Dlatego że sytuacja w której oni są jest tymczasowa. Body, the mind, the intelligence, all that's temporary. Ciało, umysł i tak dalej, te wszystkie rzeczy są tymczasowe. Right? So it's not eternal. So that's the difference. If you deal on that platform connected to Krishna, then you get the eternal benefit. Otherwise you you may deal nicely, but you only get the material benefit. Więc żeby um Mając ob, obchodząc się z nimi na tym poziomie, m, możemy odnieść wieczną korzyść, wtedy jeśli łączymy te rzeczy z Kryszną. Tak. Maharaj mówi o wykonywaniu mm -hmm. swoich obowiązków. Aby to zrobić musimy wiedzieć, kim jesteśmy i co jest naszym obowiązkiem. Na poziomie transcendencji jesteśmy duszą i naszym obowiązkiem jest służyć Krysznie. W świecie materialnym jesteśmy uwarunkowani, jak dowiedzieć się kim jesteśmy, jaka jest nasza natura i w związku z tym jaki nasz obowiązek. Określenie ashramu jest raczej oczywiste, a co z określeniem naszej varny. In, in you, you mentioned in, on Friday about uh, doing our duties. To do it we have to know who we are and what is our duty. On the transcendental level we are the soul, And we are obliged to serve Krishna. In the material world we are conditioned, so how to know who we are and what is our nature and what are our duties? And like uh, understanding our ashram is rather obvious. What about our varna? And maybe if also you can connect it <coughs> with today's lecture somehow. Oh, yeah, let's see. Pierwszą rzeczą jest to, że musimy być przekonani, że jesteśmy duszą, a nie ciałem. Pozycją duszy jest bycie sługą Krishna. Wszystkie energie, nie tylko jiva, ale wszystkie energie są emanacjami Krishna. Right. So if that's understood as the first principle, Jeśli zrozumiemy to jako tę pierwszą zasadę, and we want to please Krishna, we're a servant and we accept that we want to surrender to Krishna, we want to please Krishna, then then the rest of the process goes easy. Jeśli jesteśmy o tym przekonani i się podporządkowujemy i chcemy zadowolić Krysznę, no to wtedy reszta całego procesu przebiega przebiega łatwo. So then it's just a matter of looking at what you have to wtedy tylko trzeba spojrzeć na to co mamy right because we see um like you mentioned you have varna and you have ashram tak jak wspomnie, wspom, wspomniane mamy varnę mamy ashram you so were saying ashram's fairly <coughs> straightforward tak jak mówimy ashram jest raczej taki oczywisty basically you know you're in a you know you say working under authority that a so you're not married to albo pracujesz pod jakimś autorytetem i nie jesteś żonaty czy jesteś brahmacarynem right or as a grihastha then under that direction of authority then you are taking responsibility for getting things done and then one is living in family life ty jako grihastha bierzesz odpowiedzialność za to żeby e, załat tak osiągnąć pewne rzeczy prowadząc rodzinę Then with time as the enthusiasm for all the benefits that are, uh, how you say, benefits that are expected from Grihastha life to make the world wonderful, we start to see things in a more balanced way that just, that things work is good. <laughs> jak już cała y, część tego entuzjazmu, żeby w życiu Grichasta y, uczynić świat takim wspaniałym, y, przez, przez życie Grichasta uczynić świat wspaniałym, wraz z tym jak z czasem ten entuzjazm osłabnie czy staje się bardziej zrównoważony, że wystarczy jeśli rzeczy są w miarę w porządku. Then the husband or wife retire from Grihasta life and live as Vana To wtedy mąż i żona wycofują się z życia Grihasta i żyją jako Vana Prastowie. So, Brahmachari life means you're dealing predominantly in direct activities of devotional service. Brahmachari oznacza, że zajmuje się głównie bezpośrednimi czynnościami służby oddania. It means, you know, chanting, hearing Bhagavatam, worshipping the deities, living in the Dham, these direct temple life. that kind of. Czyli intonowaniem. Słuchaniem Bhagavatam, życiem w świątyni, wilbieniem bóstw. Te bezpośrednie rzeczy, jak życie świątyni. Ah, that was the end of the sentence. So you don't have to drop at the end of the sentence. Oh, because that's why I was waiting. And then I was thinking he got so thirsty that he's drink water. Then he'll finish the sentence. Okay. Because like in Australia they go up at the end you know so that's how you know it's the, it finished is it went up now can to ton po to okay. it's hungarian then it just stays do the same it never da -dun, da -dun, da -dun. That's a that's you know, it's when it goes, da the that więc są języki, gdzie się zakańcza na końcu, albo idzie do góry, albo po prostu jest zupełnie monotonne i tylko na początku jest akcent. To nie znaczy, że ja znam te języki, tylko po prostu słuchając ich można to zauważyć. Because if you know the language then you get caught up in it. you don't notice these kind of Bo things. jak zna się dany język to wtedy się bardziej uh, chwyta to co on przekazuje i nie zauważa tych rzeczy. Okay. So, where were we before we got seriously distracted? Oh, ashr, okay. So then then grihasta life means now you're still dealing in the direct activities but because of the family environment So many indirect activities become quite, uh, prominent by volume. Więc Grihaster oznacza, że nadal zajmuje się tymi bezpośrednimi czynnościami, ale z powodu życia rodzinnego, to taka duża ilość tych niebezpośrednich czynności staje się ob objęt dużą objętością And after i po zajmowaniu się tymi niebezpośrednimi czynnościami przez jakiś czas wtedy zaczyna się widzieć ich ograniczenia w tym jak bardzo mogą sprawić że będziemy szczęśliwi Innymi słowy, są ważne i trzeba je wykonać but that you're going to be you know standing on the rooftop shouting out in ecstasy that's probably not going to be happening ale raczej nie stanie się tak, że z ich powodu będziemy stać na dachu i krzyczeć w ekstazie. albo na szczycie góry w innych tradycjach. Więc wana prosto oznacza, że zachowuje się te czynności które są niezbędne do utrzymania się. It's not a matter of volume, it's a matter of its maintenance. I to nie jest kwestia ich ilości, tylko utrzymania. Right? Grihasta means you're trying to increase the quality and volume and returns from the indirect. Avalprasta means you just maintain. Grihasta oznacza, że stara się zwiększyć te korzyści i y, I, co? I tak te korzyści, i ilość i rozwijać te niebezpośrednie czynności, a wana prasta oznacza, że tylko je utrzymuje. I wtedy bardziej skupienie jest na tych bezpośrednich czynnościach. Nacisk jest na te rzeczy, i cokolwiek jest niezbędne z tych niebezpośrednich, to jest wykonywane. Czyli to jest to, co w pytaniu było powiedziane, że to jest całkiem oczywiste? No, I mean, you asked the question. Or... The questions from the paper from what no, the but... Yes. Yes. Okay. Okay. So then in Varna, technically, it's just as easy. Więc technicznie mówiąc warna jest tak samo łatwa. Right, so as a grihasta then you're going to maintain yourself. Jako grihasta będziesz się utrzymywać. So in maintaining yourself then that means you're going to have to do an activity that generates income. Utrzymując się, to znaczy, że musisz wykonywać czynności, które dają dochód. Then it's a then it's a matter of the medium That the income comes through. i teraz jest to kwestia tego środka, przez który ten dochód przychodzi. Right? So they I tak jak tam mamy, te takie ogólne aspekty Brahmachari, Grihasta i Vana Prasta. Więc so ten the, um, the, uh, aspekt warny ten aspekt ekonomiczny, Then it's also straightforward. Też jest bezpośredni. Do you make your do you, your work that you do is it you that makes money? Is it through the medium of knowledge? Czy ta praca poprzez którą zarabiasz pieniądze jest poprzez medium wiedzy? Through or through the uh medium of uh, administration? Czy poprzez medium zarządzania? czy poprzez bezpośrednio działanie na polu ekonomicznym? Or you assist those in those other three areas pomagasz innym osobom w jednym z tych trzech obszarów, i w ten sposób przez to pomaganie ty zarabiasz swoje pieniądze. Tak naprawdę to jest tak samo proste. But there's slight difference. Ale jest mała różnica. Varna, is social, Varna jest społeczna, while ashram is spiritual. a ashram jest duchowy. Więc ponieważ jesteśmy zainteresowani duchowym aspektem, to nie przyglądamy się temu tak bardzo z punktu widzenia prestiżu. Therefore the ashram, the ashram seems so straightforward and easy. I dlatego ashram wydaje się być taki oczywisty, łatwy. But the varnas are actually just as if not easier. A varna, określenie varny tak naprawdę jest tak samo łatwe albo nawet łatwiejsze. But because of the social aspect. Ale ponieważ to ma ten aspekt społeczny. then There's prestige. Co to jest prestiż? And because of prestige. z powodu prestiżu. We always want to be in the most prestigious position. Zawsze chcemy być na, na najbardziej prestiżowej pozycji. Does that make sense? Yeah. So in other words, no one wants to accept that the position that they're using to make their money is that of a shudra. So therefore, that's why we say, oh, you know, the varna thing, and we're devotees, and it doesn't matter, and it's so difficult, and in this age, you know, thing, these Vedic things don't apply. Like this, we have a whole long list of just sayings that. Jestem a ale nie chcę don't want to admit it, so therefore I'm just going to i you know give out some philosophical kind of fog, you know, and try to cover up that, and you know, in some way sidetracked and hope that nobody follows up on the question. Innymi słowy, z powodu właśnie tego odczucia własnego prestiżu, to mamy całą długą listę różnych odpowiedzi na tę kwestię Warne. Odpowiedzi w stylu, że no, teraz jest. E, co są inne czasy, te wedyjskie rzeczy tutaj już się nie stosują. W ogóle jak można to zrozumieć? I innymi słowy, jesteśmy zwarne Śródrą, ale mamy całą przygotowaną taką zadymę, w, w zasłonę dymną różnych takich wypowiedzi. Mając nadzieję, że w ten sposób unikniemy e, odpowiadania na to pytanie. Czy to ma sens? It's that simple. To jest takie proste. Gdzie w jaki sposób zarabiasz swoje pieniądze? Czy to jest, czy masz coś niezależnego, czy jesteś zależny? Tak naprawdę to jest bardzo proste. Ale my to bardzo komplikujemy, bo obawiamy się rezultatu. Ale teraz zabawą jest to, że to w żaden sposób nie wpływa na naszą pozycję w ashramie, ani też na naszą duchową pozycję. Tak jak pamiętam, jeden wielbiciel jest głównym pujarim w świątyni, jest zasadniczo zaangażowany w to, And then to maintain himself, then he would work a few days down at the local Tesco's, uh, you know, the guys that you know are at the counter, when you come you bring all the stuff and they ring it up and give you the bill. What do you call him? Cashier? No, he cashier. Is, he's assisting the, the cashier. No, no, the, the one that's there, you know, you, you bring yes. all the stuff in your cart, you take yes. it all off, okay. they take run cashier. it past that fun little Allez. thing that goes beep, beep, beep, beep. And then they ask you if you brought your own bag, you know, and that you're a great guy, or you're an idiot and didn't bring one, so therefore they have to sell you one of those plastic things, and they make you feel uncomfortable, and all that, and so one of those persons. Ale, żeby się utrzymać, to przez parę dni w tygodniu pracuję w jednym gdzieś z lokalnych Tesco na kasie, przesuwając te wszystkie towary, nabijając je na rachunek i na koniec pytając klientów, czy mają swoją własną torbę, czy nie, że są na tyle głupi, że zapomnieli wziąć własną torby i wtedy trzeba, musi im powiedzieć, że no to mogą mu sprzedać, będą się czuli nie, nieprzyjemnie, że muszą ją kupić i... Także w ten sposób. Więc po prostu ma pracę, za którą dostaje płacę, to jest śudra but on the devotional platform then they're doing the pujari work. Ale na poziomie oddania zajmuje się pujari. So they're just basically doing that as part of sadhana, as part of their ashram. robi to w ramach swojej sadhany, w ramach ashramu. Right because you'd have to have more kind of a, a cultured community to actually take care of pujaris, so therefore then the, Puj the pujaris have to be shudras to make money like that. Bo żeby zajmować, żeby dbać o pujari, ich to trzeba trochę bardziej rozwiniętą kulturę w społeczności, no i z tego powodu, kiedy tego nie ma, to pujari musi pracować jako śudra, żeby się utrzymać. A jednocześnie, żeby móc być pujarim, musi żyć w prosty sposób, jeśli potrzeba więcej, musiałby to zdobyć. No więc zasadniczo jeśli pracujesz w pracy dla kogoś, To jest pozycja that's the point we were saying yesterday about the bourgeois culture. I to jest to, co mówiliśmy wczoraj o kulturze burżuazyjnej, the że przedstawiasz te aspekty burżuazyjne, the idea everyone will be working for the bourgeois. Ale idea jest taka, że wszyscy będą świ pracować dla burżuazji. So in other words, the king is bad because he's controlling all the vices. Innymi słowy król jest zły, bo kontroluje wszystkich wańsiów. And get rid of the king and now the people are free. Więc usuniemy króla i ludzie będą wolni. Free means now they can work for the bourgeoisie. Wolni to znaczy, że teraz mogą pracować dla burżuazji. So there the new kings. Oni są nowymi królami. To jest tak naprawdę to samo. Więc jeśli zajmujesz się biznesem, to jesteś wajszą, czy robisz biznes, albo jeśli dbasz o farming czy uprawiasz ziemię. Tutaj można już, że tak powiem, tarzać się ze śmiechu po ziemi, bo nikt się nie będzie tym zajmować. Yeah, so therefore then the business. No i zostaje business. Okay. And or you're working in the administrative field means you're kind of working as someone who's controlling the government. Albo pracujesz gdzieś w hmm, tak powiem w sferze administracyjnej, osoba która kontroluje rząd. If you're a professional for the government, then you're a shudra. Jeśli jesteś takim profesjonalistą na usługach rządu, to jesteś śudrą. Tak samo jeśli jesteś profesjonalistą dla biznesu, też jesteś śudrą. Albo też na, na szczycie, jeśli jesteś nauczycielem, czy prawnikiem, czy lekarzem. Nie ma znaczenia, jakiego aspektu, obszaru nauczasz, czy, czy to są siastry, czy, czy nauka, czy sztuka. Nauczanie jest Twoim zajęciem. To to jest ta pozycja. Więc można zobaczyć, że jest tych osób mniej wraz z tym, jak idziemy dalej, wyżej broad all accommodating everybody can be part everyone is equal then shood is your position Jeśli więc chcecie tego takiego przeświadczenia że to wszystko jest takie otwarte dla wszystkich przyjmuje akceptuje wszystkich i dostępny dla wszystkich to to jest pozycja shood's right modern society they'll accommodate everyone can be a shooder there there there's no discrimination Współczesne społeczeństwo przyjmuje wszystkich, że mogą być sudrami. Tutaj nie ma rozróżnień. Right? So the point is, it's really Czyli to jest naprawdę proste. But devotees avoid it ale wielbiciele unikają tego wyłącznie z powodu tych uprzedzeń na punkcie prestiżu, że nikt nie chce być sudrą. Nie wiem, ale jest... There was one devotee I met. He understood he was a shudra. Jest ci, że na wielu miejscach On rozumiał, że jest shudra. He was very comfortable with it. Czuł się z tym bardzo dobrze. And he was very respected. I był bardzo szanowany. Very responsible. I bardzo odpowiedzialny. I don't many of you would know him. Nie wiem, może wielu z was go zna. I remember his name, but at least back in the 90s, he used to drive the that funny. W latach for jeździł tym wielkim samochodem czy ciężarówką który był w Niedomny Maharaja? Nie był Argus a potem został re-initiated as Radysham. Radysham, okay Last year, w tym roku, w więc co jest obecnie radosne? się wczesniej miałem na imię Philip Sidney, prawda? management. On był chyba trzecią, jeśli chodzi o trzecią najbardziej wpływową osobą, na którą Nie od dlatego że był e, w zarządzaniu, bo byli od niego starsi zarządzający. Ale jeśli trzeba było z kimś porozmawiać, że tak powiem, w którą stronę do góry, to się szło do niego. So far as being the Indra was the most respected at the time, W czasach, potem najbardziej szanowany So that's the whole point. Shudra is not a bad position. Więc właśnie tego jest to, że shudra to nie jest zła pozycja. If you're comfortable, if you're doing your duties, then as a, as a person. Jeśli czujesz się z tym dobrze i wykonujesz swoje obowiązki jako osoba, to możesz być całkiem szanowany. Ale jeśli mamy do czynienia z zachodnią kulturą, kiedy każdy na dole jest traktowany tak źle, jak to tylko możliwe, we dlatego, think, the Magna Carta, to dlatego mamy. Never of it. It's more of a Western, European taka zachodnią to give coś, some consideration to the, to the o, o, cared. Osoba, która miała dawać trochę takiego uwagi czy trochę troski śudrom, bo poza nim nikt o to nie dbał. Prawa człowieka. Karta praw człowieka. Ok, now we know. Okay. Yes. Yeah. So, does that make sense? But in the vedas, you don't have to have that. Ale w Wedach coś takiego jest niepotrzebne. Dlatego że śudra oznacza e, ludzkość. Czy śudra to jest taki standardowy przykład człowieka? Right? So then amongst śudras, then you need some leadership. I dalej pośród poche jest potrzebne jakieś przywództwo, So all works together. Żeby wszystko wszyscy pracowali razem. Those who lead in economics, those are Vaishyas. Ci, którzy przewodzą na obszarze ekonomii, są Vaishyami. Those who lead in administration, those are Kshatriyas. Ci, którzy przewodzą w obszarze administracji, są Kshatriami. And those who lead in knowledge, that's the Brahmins. A ci, którzy przewodzą na obszarze e, wiedzy są braminami. A śudrowie są po prostu ogółem ludzi. Więc w systemie wedyjskim to jest ten standard. A we współczesnym systemie, na jakiejkolwiek jesteś pozycji. Wykorzystujesz wszystkich tak bardzo, jak tylko możesz, dopóki rząd ci nie zabroni. Chyba, że wśródrowie zbierą się razem do kupy i spalą ci dom. Najlepiej z Tobą w środku. czy Może... maybe. Can we relate this question also about our understanding of our duties within relationships O przeniesienie też tego pytania na temat związków związanego z wykładem to Moharaj odpowiada że w ramach związków musisz zobaczyć w jakiej jesteś sytuacji i po prostu działać zgodnie z tym. Okay you have have someone who's doing the the doing the uh, the job right he's a tak, shudra Tak jak mówiliśmy ktoś wykonuje jakąś pracę jest śudrą So then um he's working for a vaisha Pracuje dla vaiśi so who listens to who Kto słucha kogo He right? means the shudra has to listen to the vaisha because the vaisha knows how to make money Shudra musi słuchać vaiśi bo vaiśya wie jak zarabiać pieniądze Shudra doesn't know how to make money. They know how to do the particular nie wie jak zarobić pieniądze, tylko wie jak wykonywać daną pracę. sense. Yeah. So that's how it works. But at the same time is because the Shudras are on the on the job dealing, you know, with the specifics right now, the Vaishya will get from them understandings of what's happening now. Więc ponieważ Shudrowie są tak na bieżąco z daną wykonywaną pracą, to Vaishya będzie od Shudrów brał takie szczegóły tego, co jest tu i teraz w danej sytuacji, czy w danej pracy. W ten sam sposób śudrowie pracując dla braminów, czy kszatriów. Vaisiowie słuchają kszatriów, dlatego że kszatriowie rozumieją, jak działa cały kraj, a Wajsowie tylko wiedzą, jak działa ich biznes. Dla Wasi nawet jeśli cały kraj się zawali, jeśli tylko on będzie mógł robić swój biznes, to w ogóle o to nie dba. Może po prostu żyć dalej w swoim domu, który będzie w kraju sąsiednim. And the have to listen to a szatrywi muszą słuchać braminów because otherwise the the Kshatriyas, they're doing the management and so they're on the job they know what the standards but in being so absorbed in what they're doing without some direction from the brahmins they may forget the overall picture że dlatego że kszatryje są tak pochłonięci swoją pracą że bez przewodnictwa braminów mogą stracić tę ogólną wizję całego obrazu Mamy takie powiedzenie, że uh, jest takie, tak, że, że, nie widać, że nie widać, lasu za drzewem. You're jest, tak Skupiony na danym drzewie, że nie widzisz całego lasu. Więc bramini pokazują las kszatriom. Right? So that makes sense. Tak, so that's the relationship. to is then to są te związki. And so then all of those are grihasthas. I wszyscy ci są grihascami. Because brahmachari and vanaprasthas and yas aren't technically within the varna system. Bo brahmacharin, vanaprasthas i sanyasi oni tak naprawdę są poza systemem varny. They may have a nature. Mogą mieć jakąś naturę. But still it's application ale ich zastosowanie tej natury czy to w jakiś sposób działają nadal jest w ramach bezpośrednich czynności. because Bo w czynnościach ashramu mogą funkcjonować wszystkie cztery natury varny. Ashram nie jest kontrolowany przez varny. Is that, yeah? Yeah, so that's, yeah? Okay. So, so we can go towards the... Uh, to the non-topical question. Yes, a uh, question about offering prayers on, on behalf of others or like for person diseased or in a d difficult condition. Is it proper, improper, how to do it properly? to to to pytanie na temat uh, modlenia się za innych czy za osoby które odeszły czy w trudnej sytuacji czy to jest właściwe czy nie jak to robić właściwie czyli jeśli to jest niewłaściwe to jak właściwie robić niewłaściwą rzecz Maharaj komentuje to tak, modlitwa może być, ale musimy zawsze pamiętać, że wszystko jest w rękach Kryszny. Ale bycie osobą dobrze życzącą jest naturalną pozycją. Jedną z takich wrodzonych cech duszy jest przyjacielskość. W duchowym świecie mamy tę Miłość do króls i przyjaźń do wszystkich żywych istot. Does that make sense? Yeah. Now when it comes into the material world, then this friendship takes on three different kind of qualities. Kiedy to przychodzi do materialnego świata, to tutaj ta przyjaźń ma trzy różne cechy. So you friendship, you have compassion, and you have indifference. Mamy przyjaźń, mamy współczucie i mamy y, obojętność. So friendship with those who are, you know, similar nature. Przyjaźń z tymi, którzy mają podobną naturę, czyli z wielbicielami. Współczucie wobec tych, którzy są pod nami i obojętność wobec tych, którzy są wrodzą świadomości Kryszny albo tego, jakąkolwiek mamy pozycję. That works. Czy to odpowiada? Next question. Na no, ten temat. Kryszna pod koniec pakowatki ty mówi, że osoby, które się mu nie podporządkowują, uciskane są w najciemniejsze odchłanie w ignorancji. Skoro tutaj autor pisze. Słowo ciskane mnie niepokoi. Czy powinniśmy się bać Boga Najwyższej Osoby? Czy to znaczy, że Bóg nas każe? Wiemy, że Kryszna jest wszechmiłosierny. Wydaje się to być sprzeczne. Kryszna says that he... Pytanie. Że Kryszna mówi, że osoby, które się mu podporządkowują, są ciskane w najciemniejsze otchłanie wszechświata. I... Czy powinniśmy się bać, Krishna, że ciska żywe istoty? Czy Bóg nas każe? Przecież jest wszechmiłosierny. To wydaje się być sprzeczne. So, Kryszna says that he casts in the darkest regions of ignorance those who do not surrender unto him. Uh -huh. Should we be afraid of him? Is he punishing us? How, can, is, it, how is it that he is all-merciful? W jaki sposób jest wszechmiłosierny? A w jaki sposób my jesteśmy, jaki jesteśmy miłosierni, kiedy ktoś nas denerwuje i rozglądamy się za naj, najgorszą pozycją, w jaką możemy tę osobę postawić? Musimy tutaj zrozumieć kontekst. First all, in Przede wszystkim całe materialne stworzenie jest w ciemności. down, all Od szczytu do samego dołu jest w ciemności, bo żywe istoty nie znają swojego związku z Krishną. Wszyscy myślą, że są kontrolerem i odbiorcą przyjemności. I dlatego, kiedy mówimy najciemniejsze regiony ignorancji, to oznacza, że ciemniejsze od tych, w których już jesteśmy. Więc to trochę może tak rozjaśnia ten obraz, że my już jesteśmy w ciemności, to nie jest tak, że sobie siedzimy w świetle, że już jesteśmy w ciemności i schodzimy w jeszcze większą ciemność. Krishna bardzo jasno mówi, jak traktuje żywe istoty, Odzajemnia się tak, jak się mu podporządkowują. Right? So you deal properly, he Jeśli będziesz działać nice. właściwie, on się będzie dobrze odzajemniać. Nice, nice. Jeśli będziesz nie działać właściwie, on będzie nie działać właściwie. Just the way it works. Bo works. tak to po prostu działa. Możesz narzekać, ale cały ekonomiczny system działa na tej podstawie. Right. You know, like, you know, road, place, right? Tak jak tutaj jeden ze świątyni mija się ten uh, salon Volvo. Right? And then there's that big poster of the new 4x4 of the Volvo. I miałem taki duży billboard nowego Volvo 4x4. Right. I wtedy widzimy taki billboard plakat i myślimy sobie, o, super. And you walk into the shop. Chodzimy do sklepu, you plunk, uh, down on the table. wykładamy na stół 10 złotych, And you say, I'll take one of those. i mówimy, biorę jedno z tych. I pan za radą mówi, no, przydałoby się jeszcze kilka zer. Nie, nie, to jest to, co daję. Nie, nie, nie, to tyle ja daję za to auto. Right. So is it gonna work? Czy to zadziała? Nie, no. so więc you pay, that's what you get. Więc co, co ilekolwiek zapłacisz, tyle otrzymujesz. Więc jeżeli jesteś pobożny, to wylądujesz na wyższych systemach planetarnych, płacąc pobożnością, otrzymujesz różnego rodzaju dogodności. Jeżeli jesteś jakimś nonsensem, zachowujesz się niewłaściwie, zachowujesz się niewłaściwie, lądujesz w piekielnych regionach tego świata. A jeżeli jakby jeszcze bardziej przekroczysz tą granicę i dojdziesz do wniosku, że nie ma Boga i w ogóle nie lubisz Boga, to wtedy jeszcze głębsze regiony możesz odwiedzić. So it's just, it's just Więc to jest po prostu sprawiedliwość. You get what you pay for. Otrzymujemy to, za co płacimy. Yeah. Good. Else. Czy są jeszcze jakieś pytania? I don't have a list. No, no, we've finished the questions, I think. Yes. So the question is, Mataji's heard so many things about connecting everything to Krishna, so just how to connect all of this to Krishna, all all things, how to connect them to Krishna? Means All Więc wszystko, przede wszystkim znaczy coś, co jest w obrębie twojej sfery jakiegoś działania, aktywności. Coś, co jest poza twoim wpływem, poza twoją strefą, nie powinnaś się przejmować, żeby to łączyć. Więc so, Krishna w Chaturshlokach wspomina, że On jest Wszystkim. I w drugim wersecie mówi, że to, co cenisz, jeżeli widzisz to niepołączone z Nim, to jest iluzja. Więc z tych wszystkich niezliczonych i nie, niepoliczalnych rzeczy jakby te, które ty cenisz i którym nadajesz wartość, te powinnaś połączyć. Ponieważ widzimy tylko i wyłącznie w, te, no, na podstawie tak, wartości, które tak, mamy. Jeżeli weźmiemy 10 osób w jakiejś sytuacji, to tak naprawdę każda z nich może zobaczyć coś zupełnie, zupełnie innego w tym jednym zdarzeniu. Take them all, let's say, to a nice forest. Wszystkich weźmiemy na przykład do pięknego lasu. Right, Jedna osoba powie, o, to jest bardzo fajne miejsce, może tu usiąść, można jak jeszcze ktoś inny powie o, tutaj można byłoby niezłe takie osiedle wybudować. Jeszcze ktoś inny powie, o, można byłoby pościnać te wszystkie z drzewa i je sprzedać i zarobić jakieś pieniądze. Jeszcze ktoś inny powie, o, tutaj mogę się wyrwać z tego współczesnego i um, takiego trudnego społeczeństwa. Tutaj można się po prostu zaszyć. Else is going, This is boring. Jeszcze ktoś inny powiedział: "Ale nuda! gdzie jest internet? Kiedy wracamy do miasta?" So, that's the thing, what you see is what you have to engage. chodzi. To co ty widzisz, to powinnaś zaangażować. Does Więc nie musimy się martwić tą nieskończonością, niepoliczalnością. Jest owszem niepoliczalna ilość możliwości, ale my powinniśmy się martwić tylko tym, na co mamy wpływ to the translator and then with time people see oh you're supposed to give two cups of water to the translator you know? and that becomes the, the, the standard. new standard yeah yeah Maharaj mówi że tak często ktoś proponujemy okay. mu kubek z wodą Maharaj mówi że nie chcę i zaraz będzie nowy standard że tłumacz powinien dostać dwa kubki wody Does that make sense So you just have to see what are your values and stick within that and then how that connects to Krishna więc musisz po prostu patrzeć na to, jakie są Twoje wartości i trzymać się tego i to angażować i kierować dla Kryszny. So you don't have to go nuts. Żebyś nie musiała zwariować. Okay. How to do it. I jak to zrobić? Jak to zrobić? To znaczy, że the means. First is the principle we understand that it needs to be connected to krishna więc najpierw jako taka naczelna zasada musimy zrozumieć że musi być połączone z krishna so then what is being connected Więc teraz co jest łączone so then that means the connection is the devotion więc tym łącznikiem jest oddanie that i'm performing the activity to please krishna że to co wykonuję wykonuję po to żeby zadowolić krishna right? so then the activity being done to please krishna jeżeli to, co robię, ma zadowolić Krysznę, to musi być jakaś konkretna technika, sposób, która zadowala właśnie Krysznę. Tak samo, jak są określone techniki rzeczy, które my lubimy. I tak samo Krishna, jako najwyższa osoba, On ma techniki, które woli. Tak right? so, to jest opisane w śastrach. Right, Więc takie dobroczynne czynności są opisane w śastrach jako religia, to to są te czynności, które najbardziej zadowalają Krishna. Więc Prahlad Maharaj daje na przykład całą listę tych rzeczy. And i prahlad moharaj jakby wymienia całą listę tam 12 i na samym końcu mówi że jeżeli nie robisz tych rzeczy dla Krishna, to to jest strata czasu so that's you know like varna ashram tak uh, like well, mm. i canto i'm not sure where I think one canto, this way or that, they also give some others. w filmym kanto i najprawdopodobniej też w innych miejscach też podaje Prahalalat kilka innych. In other words, Praladmar's list is complete. The others are already contained in that, but if you want to make them a little more prominent, you mention them on their own. Więc tak naprawdę lista Prahlady Maharaja już jest kompletna, ale jeżeli chcemy wejść w jakieś bardziej szczegóły, bądź jakieś drobne rozbicia, to one są też w różnych miejscach w siastrach. Tak jak mówi na przykład studiowanie siastra, ale studiowanie siastr jest częścią Varnashramy. Więc to jest tak naprawdę kwestia tego, na czym dane osoby się skupiają. Does that make sense? So then, um, so there we see is that the attitude is to please Krishna, then we use our knowledge and skills in Krishna's service <clears throat> and since it's about pleasing Him, then, then we would prefer to stick to those, the way, the, the recommendations of scripture. Więc ponieważ czynności, które mamy wykonywać mają zadowalać Kryszny, więc wtedy używam inteligencji i naszych umiejętności, żeby go zadowalać, wdrożając określone techniki i z technik wybieramy te, które Kryszna opisuje jako te, które bardziej woli w siastrach. to that as possible. I staramy się zbliżyć do tego standardu najbardziej jak to możliwe. So sometimes the detail we can get all qualities use Czasami jest taka możliwość, że można w bardzo dużych szczegółach dokładnie to odzwierciedlić, a czasami staramy się użyć jakby przynajmniej wartości czy cech, które można wykonać w danej czynności. Więc to jest taka ogólna zasada, w jaki sposób angażować zmysły w służbie dla Najwyższego yoga. To jest karma yoga, right? So that can be done with more attachment as sakam, or without attachment as nishkam. Więc to można wykonać na dwa sposoby z większą ilością e, przywiązania i to jest sakam, bądź z mniejszą ilością przywiązania i to jest nishkam. But it looks the same. Ale wygląda to tak samo. Or if one's not involved as much in the aspect of the karma yoga. I jeżeli nie jesteśmy tak bardzo zainteresowani w karma-yogę, to idziemy dalej w giana Yoga i obserwujemy, jak wszystkie energie Najwyższego Pana między sobą y, współgrają, jak to wszystko funkcjonuje. Tak jak w ostatnich rozdziałach Bhagavad Gita. So when there's more detachment, generally one starts to see in that direction. Więc kiedy jest więcej takiego odwiązania, to zaczynamy bardziej w tych obszarach widzieć. But it doesn't matter if you're using karmi yoga, Gana yoga, because using the please Krishna, that's all part of the bigger picture of Buddhadhi yoga, in other words, the yoga of intelligence, where you using your, your reasoning power to do things in connection with Krishna. Ale ostatecznie nie ma to znaczenia, czy to jest karma-yoga, czy jana-yoga, bo ostatecznie obie te części są kawałkiem większego obrazu, czyli buddy yogi czyli momentów, w których używamy naszej inteligencji do tego, żeby wykorzystywać jedno bądź drugie dla zadowolenia, zadowolenia Kryszne. Czy to działa? Yeah. I will try my best to translate. Because yeah, he's he's he's you know he's, he's just passing through, so that doesn't... I mean. By definition, devotional service means that we're doing activities that Krishna likes with uh, attitude to please him. Right. So when uh, we're doing uh, devotional activities, but we're lacking this consciousness that we want to please Krishna, is it still considered to be like a devotional service, or is it like a Gata thing? No, it's, it's devotional service. It's just devotional service. Pytanie brzmi, że z definicji służba oddania dla Kryszny jest to wykonywanie czynności z intencją, żeby zadowolić Krysznę w taki sposób, żeby był. W taki, taki, w taki sposób, który Kryszna lubi. I teraz co w sytuacji, kiedy wykonujemy czynność, którą wykujemy czynność służby oddania, jako bezpośrednią służbę oddania, ale nie robimy tego ze Brakuje nam tej świadomości, żeby zadowolić Krysznę. I, I czy jest to agiata sukriti, czy jest to również służba oddania? Maharaj odpowiada, że jest to również służba oddania, ale mieszana. Because agiata sukriti oznacza, że nie masz pojęcia czym jest okay. służba oddania. So that means you haven't developed faith. To znaczy, że w ogóle nie rozwinąłeś wiary. So, Czyli przychodzi jakaś osoba do świątyni, nie wie, co się dzieje, słyszy jakiś kirtan z jakiś prasadem, ale po prostu bierze udział w programie. I to jest Agyata Sukriti. Ale jak tylko takie osoby rozwiną wiarę, to to już jest służba oddania. Ale to może być albo zmieszane, albo czyste. Czyste oznacza, że robię to po to, żeby zadowolić Krysznę, zmieszane oznacza, że robię to, żeby zadowolić Krysznę i też siebie. I w zależności od tego, jak skonstruowana jest ta mieszanina, to możemy mieć to nasze na boku troszeczkę większe. To Engaging uh, our attachments, it drags down our Krishna consciousness, um, like uh, in the relationship. So, uh, how to find a balance? Uh, and uh, shall we actually uh, follow our attachment and uh, and uh, engage it, uh, despite that it drags us down, uh, or shall we just uh, try to survive and, and don't engage? Pytanie jest, jeżeli mamy jakieś przywiązania, to sposobem na to, żeby się odwiązać jest zaangażowanie ich w służbie dla Kryszny. Co jeżeli angażując je w służbie dla Kryszny, te przywiązania tak naprawdę ściągają nas jeszcze bardziej w dół? Czy w takim razie powinniśmy angażować nasze przywiązania dla, w służbie dla Kryszny, czy może nic nie robić z nimi? Maharaj się pyta, czy nic nie robić, to znaczy fruwać jak balonik w powietrzu i nic nie robić. Jak się fruwa w powietrzu, to trzeba uważać, żeby nie kichnął, bo ktoś się przekicha na drugą stronę pokoju. Jeżeli będziesz angażował się w tego rodzaju czynności bez połączenia ich z Kryszną, to idziesz na dno tak czy siak. Jaką masz alternatywę? Więc jest tak, że jest ten proces, kiedy coś rzeczywiście wdraża, czyli aplikacja wdrożenie, ale jest ten moment, kiedy jest kontemplacja. Manana oznacza, że obie te rzeczy naraz mają miejsce. Hmm? No, no, it's just that the way you said manana, it sounded like like like banana. Bana, banana. Right? Ma, yeah, it's not manana, it's manana. <laughs> yeah, manana I thinking, is banana. Yeah, now was thinking bananas. Okay. It's, it's, it's a codicy, okay, <laughs> it's <bananas. laughs> okay. So you you don't um Więc jest sam moment kiedy wykonujesz daną czynność, ale jest też moment tej kontemplacji, czyli jakaś świadomość jak to zrobiłeś, jak bardzo zadowoliłeś Krishna. So during contemplation you'll review how you did and that's what will keep you afloat. I w momencie tej kontemplacji będziesz się zastanawiał, jak ci poszło i to spowoduje, że możesz troszkę tak właśnie. się lewitować. Bo dla osób, które nie są wielbicielami, to oni tylko angażują się w daną czynność i mogą tylko się pogrążać. You know, where you could in and like that. Ale ponieważ to jest dla Krishne ze świadomością Krishne, to w tym momencie będziesz mógł się zatrzymać, zastanowić i zobaczyć, gdzie coś można poprawić. Jeżeli jest jakaś aktywność, która nie jest tak ważna dla ciebie, w którą się by angażujesz, you be very then best to leave it for now ale jest to czynność, która Cię bardzo rozprasza, to tak naprawdę lepiej ją na razie odstawić na bok. I tak jak będziesz dalej praktykował i rozwijał się i oczyszczał się duchowo, to, to pozwoli Ci za jakiś czas spojrzeć jeszcze raz na tę sprawę z, z większą świadomością w lepszym świetle. Chciałam zapytać Maharadza, jakimi kryteriami kierować się, oczywiście w opiece Maharadza, podczas budowania duchowej społeczności. Chodzi mi o sam początek, o założenie takiej społeczności. Jakimi czym? What criteria should one consider when starting or setting up a new community? In your opinion, what should be considered? What qualities? What qualities should be considered? Mm -hmm. Krishna consciousness. Świadomość Krishna. Mataji właśnie sprzedała, okay. że Mataji jest odpowiedzialna za sadu Bhavan, w którym byliśmy wczoraj z Maharajem. Ok. Um, krishna consciousness. świadomość krishna ponieważ jeżeli będziesz chciała użyć cokolwiek innego jako fundament swojej społeczności to nie zadziała ponieważ jedyna rzecz która trzyma baktów razem to świadomość krishna consciousness. You know, as wspomnieliśmy mentioned yesterday culturally you're having such a diverse range tak jak mówiliśmy wczoraj, że kulturalnie wśród, wśród Wielbicieli jest tak zupełnie różnorodna mieszanka. Więc jedyna rzecz, która może ich trzymać razem, to świadomość Kryszna. I w tym momencie, kiedy już jest ta świadomość Kryszna jako podstawa, można zobaczyć, jakie wartości wziąć z siastr. Then then you take take what Shasta's recommending and apply it to your situation. Jeśli te rzeczy z Shasta wyciągasz i stosujesz się do swojej sytuacji. See, To be able to apply bhakti, you only need the surrender of the soul. So anyone can do it. Tak naprawdę żeby wdrożyć bhakti, potrzebny jest tylko taki fakt y poddanie się duszy. I to so, wystarczy. Więc to tak naprawdę już jest społeczność dla Bahrama. Ale jeżeli chcemy mówić o takich bardziej drugoplanowych czy technicznych rzeczach związanych ze społecznością, to można wziąć dwie rzeczy. Bo wtedy masz do czynienia z materialnymi kwalifikacjami. Bo wtedy bierzemy pod uwagę materialne e, wartości czy też cechy One is common values, Jeden, czyli to są wspólne wartości two is piety. a drugie to jest dobroczynność And so we're, since we're on both of those, i ponieważ brakuje nam obu z nich bhakti is the thing to hold together to jedyna rzecz która nas trzyma to bhakti Więc so you have bhakti jak it applies into all the aspects of, of religii. Więc trzeba wytłumaczyć bhakti, w jaki sposób ona ma zastosowanie w każdym aspekcie religii. Jeżeli nawet y, z powodu oddania ten element religii nie działa tak dobrze, to jest to społeczność, więc to będzie działać. Po przeciwnym razie, jeżeli będziemy się zastanawiać, jakie rzeczywiście takie materialne wartości, czy cechy brać pod uwagę, to ja słyszałem tego rodzaju pytania i dyskusje w dawno, w 90-tych latach i do tej pory nie widzę jakiegokolwiek rezultatu. Right? So to powiedzmy że chcemy zrobić takie poważne spotkanie społeczności jak założyć społeczność first thing to do is what form are we going to use pierwsze będzie jaką formę chcemy użyć nie it because we're westerners and you know, we don't buy that stuff. No bo bo ma to nie będzie, bo przecież my jesteśmy z zachodu i nie kupujemy tego. Więc musimy wtedy poszukać jakiegoś modelu. Zazwyczaj pojawia się model Amiszów. Czasami Pondichari to jest taka społeczność in w Indiach. czyli to jest francuski model. Uh, the Amish are German or sometimes Mormons, but generally they avoid that. Amisze z Niemiec albo mormonie, ale zazwyczaj tego unikają they do więc weźmiemy Amishów i spróbujmy zobaczyć co oni robią how economics hold together jak ta ekonomia tam się trzyma razem jak to wszystko działa ale... Znowuż pomijamy najważniejszy Because they'll punkt. I wtedy spojrzymy na to i zobaczymy na dobra, ale to jest takie trochę stare, nie za bardzo działa i oni się tak dziwnie ubierają, no to nie to też to wytnijmy, bo to my już jesteśmy współcześni. Tak będziemy kontynuować, aż się okaże, że nie ma nic co było Amiszowego na początku. So now więc w czym jest problem? All the people in the Amish community accept the Amish values. Wszystkie osoby w społeczności Amishów przyjmują wartości Amishów. all wear Amish clothes. Wszyscy noszą Amishowe ubrania. Do Amish farming. Uprawiają ziemię w sposób Amishowski. You use Amish horses. Używają Amishowych koni. Avoid the non-Amish electricity. Unikają nie-Amishowej elektryczności. You So they all have one value system when it comes to that. Więc przyjrzymy oni mają jeden wspólny system wartości. So then if you want to do that, then then we'd have to start with okay, if we want to take that approach. What are the clothes that we're going to wear in this community? Jeśli chcemy przyjąć to to podejście, no to trzeba zacząć zadawać konkretne pytania. Jakie będziemy, jak się będziemy ubierać w tej społeczności? Jakie będziemy jeść jedzenie? Jak będziemy wychowywać dzieci? Jaka jest nasza wspólna postawa wobec dyscypliny? Co będziemy jeść? Jak będziemy edukować nasze dzieci? Co będą te dzieci robiły, jak dorosną? So that's the point when you understand that the daje of Krishna consciousness has brought people from such a variety of background that you'll basically get no two Więc jak patrzymy na to w ten sposób to świadomość Kryszny daje tam na możliwość spotkania się ludzi z całkowicie różnorodnego e, wszystkiego jeżeli chodzi o na, na, jeżeli chodzi o świat i dwie rodziny, które byśmy posadzili razem, nie mieliby nic wspólnego, nie miałoby nic wspólnego. By... Gdyby byli to gdyby to nie byli wielbiciele, to tak naprawdę nigdy by ze sobą nie rozmawiali, nigdy by się nie poznali, nigdy by nie mieli ze sobą nic wspólnego. Dlatego to materialna podejście nie zadziała. Po prostu nie działa. Nigdzie nie zadziałało. Bo jeżeli by zadziałało, to gdzie jest ta społeczność? Jeśli look it up, community means that they have common values. That's the definition. Definicja społeczności oznacza, że mają wspólne wartości. So it's common amongst devotees is the value of Krishna consciousness of serving Krishna. Więc to co jest wspólne dla baktów jest to, że jest Krishna, że jest służba oddania, służy się dla Krishny. So that's what's common. Więc to jest wspólne. So that's what you have to start with. I od tego trzeba zacząć. And then you have to go back from there. I od tego dopiero wychodzi to pozostałe. Because not talking about natural piety that they can function as community otherwise they already would be ponieważ nie możemy mówić o jakiejkolwiek takiej naturalnej religijności, bo gdyby te osoby mogły funkcjonować na takim poziomie, już by na, nim na tym poziomie funkcjonowały. Ktoś może powiedzieć, ale my tu jesteśmy w Polsce, tu są jakieś trudne zasady, nie da się tego tutaj podążać, bo przecież nie jesteśmy Hindusami. Okay. Bo opuścił nas, opuściła nas osoba, która była miszem. Powiemy tak, zgadza się? how Indians Ale ilu Hindusów tu mieszka? Indy. I co oni jedzą? Jak się ze sobą? discipline kids? Jak mają interakcję, jak dyscyplinują swoje dzieci? have the same values. They're living right here in Poland, right mają wszyscy te same wartości i mieszkają właśnie tutaj w Polsce, właśnie tutaj w Warszawie. It. I oni to robią. Right. Not only that, there's a good chance that on average, if you take all those Indians, per capita they're making more money than a cross section of the local population. Nawet myślę, że jakby tak spojrzeć ekonomicznie, to jakby się tak średnio e, policzyło na osobę, ilość Hindusów i ile oni zarabiają, to zarabiają dużo więcej niż populacja pozostałych osób z Polski tutaj na tym terenie. I to nie jest tak, że te osoby zaczynały z jakimś wielkim kapitałem. One tu przyjechały z niczym. And then in 5, 10 years they own a big four bedroom house, they have a Mercedes, they have a BMW, you know, they're doing well. Their 4, got a Gucci bag. It's all happening. Mają czteropokojowe domy, z Mercedesa, BMW, czy inny jakiś super samochód. Żona ma torebkę Gucciego. So it's it's not the place, it's the people. Nie chodzi o miejsce, chodzi o ludzi. Oh, We're ludzi. living in the West, we can't do that. No, it's westerners can't have community. To nie jest tak, że o, jak mieszkamy na Zachodzie, to nie da się tego zrobić. Nie, po prostu osoby z Zachodu nie, po, nie potrafią stworzyć społeczności, bo nie mają tej religijności. You you know, it's like trying to, herd cats. to tak jest, jakbyśmy się starali stworzyć stada z kotów. Więc jak to zrobić? So therefore, since there is no material piety, ponieważ nie ma żadnej materialnej takiej religijności, pobożności, można funkcjonować tylko z duchową pobożnością. A duchowa pobożność jest o wiele bardziej potężna niż ta materialna. Jeżeli chcemy wziąć materialną duchowość, to będzie to zajmowało nam wiele żyć, może nawet setki żyć. Right? Service, ale ze służbą oddania right ze służbą oddania jesteśmy w czasie jednego życia Mamy tyle e, dobro Tyle mamy pobożności, że w ciągu jednego życia jesteśmy w stanie udać się stąd, na, do Planety Niebiańskich, do Vaikunty. Więc jeżeli chcesz so tworzyć świadomość czy społeczność, to powinnaś przede wszystkim na samym początku postawić wartości związane ze świadomością Kryszny. I do tego trzeba dodawać kolejne elementy. Więc so, jeżeli element. chcesz mieć społeczność, mówimy tutaj o jakimś zewnętrznym aspekcie. Gid, w Gita już mówi, co jest potrzebne. Jedna z rzeczy, które wymienia, jest wyrzeczenie, dobroczynność. Mamy Okay, I was going to say. You know, we don't do that here. <laughs> But we don't have it in our translation. Right? <laughs> yeah, yeah. Like, surrender. We have pizza. No. We, have. we don't surrender. No. <laughs> right, you know. Yeah. Does that make sense? Więc wyrzeczenie oznacza, że zgadzasz się na to, żeby zastosować wszystkie reguły i zasady, które dotyczą Ciebie, mimo że jest to trudne. Ofiara oznacza, że zgadzasz się i chcesz pracować na dobro, kogoś innego. Right? And then charity means you share what you get. Dobroczynność Dobroczynność oznacza, że chce się podzielić tym, co wypracowałam z innymi. Okay? So so as you come down you can say that's already very difficult. So then go back up. Just do devotional thing and then slowly As these things make sense, you add. Now then, austerity means then you're performing your duties within Varnashram. ashram But if you don't have the austere mentality, how do you do it? If I'm going to do everything to help everyone else, you know, like, okay, we're going to put in money to help this person come, or this, or that, or that, or medical. But that takes sacrifice, that takes charity. So, we're not willing to do that. That's why you, it's, how do you establish those things? Więc jakby musimy zacząć od początku, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie na początku zrobić ofiary, czyli dać komuś czegoś, na przykład, nie wiem, możemy praktycznie zgodzić się, że wszyscy będą robić zrzutkę po to, żeby komuś pomagać. I jeżeli nie jesteśmy w stanie nawet takiego mechanizmu jakby wymyślić, ponieważ nie mamy tej wartości wspólnej, to od czego w ogóle zacząć? So then if we accept Krishna consciousness and accept the directions given by, by and the Acharyas, then like that you can establish community. Więc jeżeli zgodzimy się wspólnie na świadomość i będziemy brali wskazówki, które mamy od prawopady i od aczaryów, to wtedy możemy ustanowić jakąś społeczność. Ale to musi stać się wspólnymi wartościami. Ale jeżeli będziemy patrzeć na ten obszar ekonomiczny czy coś innego, no to wtedy gdzie jest ta to pobożność? You know what I'm Jeżeli na przykład jest społeczności, ktoś by chciał dołączyć do tej społeczności, to wszyscy inni już będący w tej społeczności care. powinni pomóc tej nowej osobie, która się pojawia. Powinni się nią opiekować. Then that's your problem. I to jest problem. You know what I'm saying, we just want to be part of community that i get Więc dla mnie dla nas to jest tak, że to społeczność jest wtedy kiedy ja otrzymuję of jakieś wsparcie emocjonalne i ekonomiczne jeżeli trzeba i tyle na tym to się kończy. To I should do. I mean, I have to do something? It's my right. You know? That's to The community, the community should take care of me że to jest moje prawo jeżeli ja jestem częścią społeczności społeczność powinna się mną opiekować że you know just like here you have state schools state yeah, schools like It means most everyone goes to state schools right so Tak, yes right so therefore rodzice na przykład w naszym kraju nie, nie mają pojęcia jak mają wychowywać dzieci bo przecież szkoła państwowa you know, zajmuje so, to make my life as wonderful as I can. Tym wszystkim nie muszę się martwić, bo to wszystko załatwi za mnie szkoła, więc ja po prostu robię tak, żeby moje życie było miłe, sympatyczne i wygodne. I home, I I Jestem sobie w domu, right? you know, cieszę się rodziną. It's to in kind of to czyjeś inny jest obowiązek, żeby moje dziecko wyedukować i zapewnić im dobrobyt i to wszystko. To nie jest mój problem. problemu? Tak? Widzimy yeah. to w ten sposób. Więc dopóty, dopóki nie mamy albo, jak, ludzi, którzy są w myśleć o rządzie o to nic to się nie wydarzy, jeżeli będziemy się tylko tak zastanawiać, jak byłoby super, jakbyśmy tak sobie wszyscy razem mieszkali i byłoby miło. Nie zadziałało dla hippisów, nie zadziała dla nas. Wielu z takich starszych wielbicieli, oni kiedyś byli hippisami, do tej pory nie działa. Więc tak Więc problem polega na tym, że my patrzymy najczęściej na te drugopoziomowy aspekty, a na tym poziomie jedyne co coś trzyma razem, to jest religia. Hindusi są hindusami. Jest coś, co ich trzyma razem. I oni nie mają nic przeciwko byciu Hindusem, mimo że są tutaj. Nie ma znaczenia, gdzie są, robią swoje hindusowate rzeczy. I działa. money. They have community. Mają pieniądze, mają społeczności. Świetnie sobie radzą. My right? myślimy, were się? all thinking, oh no, we have to make, you know, we can't do all this. This is all fanatic and you know, all the secular. Thing. As soon as you get into secular, it, it doesn't work. A my myślimy, o nie, to nie zadziała, bo to przecież jest zupełnie inna realia. Jak tylko wchodzimy w ten obszar drugorzędny, to po prostu to nie działa. Religion is the starting point where you follow duties that you're supposed to do. That's why it holds it together. But if you go below Religia to jest ten moment, kiedy zgadzamy się, że są pewne obowiązki do wykonywania, ale też możemy zrobić sobie niższego rodzaju religię, to iść do wniosku, że zgadzamy się na coś my jako wspólnie i tego będziemy się trzymać, ale już jutro możemy zmienić zdanie i wtedy to się rozsypuje. So, if you apply yourself, look at what's given there, what's the na te wszystkie rzeczy i wszyscy sobie usiądą i zobaczą do książek czemu w ogóle robi się społeczność to wtedy stopniowo, dniem stopniowo wszystko będzie można będzie mogło działać właściwie samech ja yeah yeah looks like we so starts now, or something. Or we have half an hour, but I don't know. We'll want to hmm. we'll stop now. Okay. So then we'll here. Jai. Shula prabhu paariki, sama veta bhakti prindiki,